Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki, przy mikrofonie Paweł Kajak, a grą, o której chcę opowiedzieć w tym odcinku jest Silent Victory, czyli kolejna wojenna jednoosobówka, którą mam na swojej półce z grami. Wszystkim tym, którzy są zawiedzeni, że znów jest gra solo i znów jest to gra wojenna. Mogę tylko powiedzieć, że oryginalnie naprawdę planowałem coś innego w stylu Runbounda, Arctic Scavengers albo Ora et Labore w ramach takiego odkopywania dobrych tytułów sprzed lat. No ale niestety mamy takie małe zawirowania, jeśli chodzi o miejsce do nagrywania i synchronizację czasową, więc tak to wygląda. I stąd też tak długo w ogóle nie było nowego odcinka. Przechodząc już do samego Silent Victory, w grze będziemy wcielać się w dowódcę amerykańskiej łodzi podwodnej w czasie wojny Stanów Zjednoczonych z Japonią w latach 1941-1945, a co za tym idzie rejonem naszych działań będzie oczywiście Pacyfik, Silent Victory to jest całkiem młoda produkcja, bo wydana na początku roku 2016, ale jednocześnie oparta na mechanice wykorzystanej już kilka lat temu w grze The Hunters, również traktującej o dowodzeniu łodzią podwodną. W tamtym przypadku był to akurat jeden z niemieckich ubotów na Atlantyku w latach 1939 43 Autor obu produkcji jest ten sam, to jest Gregory Smith i on zaprojektował również trzecią grę, można powiedzieć, z tej serii The Hunted. Ta gra ma ukazać się w tym roku i opowiada znów o działaniach ubotów na Oceanie Atlantyckim, ale już w latach 43-45, kiedy szala zwycięstwa, można powiedzieć, przychyliła się w końcowym rozrachunku na stronę aliantów. Mechanicznie znajdziemy w tym systemie wiele podobieństw do myślę, że takiej aspirującej do miana kultowej, jeśli już nie kultowej gry B-17 Queen of the Skies. No a co za tym idzie, w Silent Victory będziemy mieli dużo zaglądania do Tabel rozstrzygających, co się dzieje w przeróżnych sytuacjach, jakie zaistnieją w czasie gry, i dużo rzucania kośćmi właśnie po to, żeby sprawdzić, który wynik z tabeli należy wdrożyć. To będzie dosyć długi odcinek, bo Silent Victory jest na tyle specyficzna, że bardzo łatwo na pierwszy rzut oka zaszufladkować ją jako grę taką bardzo losową bez faktycznego wpływu gracza na przebieg rozgrywki. No a do tego y, można powiedzieć, że sama z siebie właśnie przez tą mechanikę przez taki dziwny charakter gry, ona wydaje się czasem dosyć sucha y, w kontekście klimatu y, i dlatego ja bym chciał opowiedzieć o niej możliwie szczegółowo i zwrócić uwagę na na te elementy, które takiemu obrazowi tak naprawdę przeczą i powodują, że na Board Game Geeku średnia ocena tego tytułu to jest aż 8,1 na 10, co jest generalnie oceną naprawdę wysoką. Natomiast też starając się tutaj szanować wasz czas, zacznę może od tego, o czym zazwyczaj w grze Wartej Świeczki mowa jest na samym końcu odcinka, czyli dla kogo właściwie jest ta gra, dla kogo właściwie jest Silent Victory. Przede wszystkim w przypadku Silent Victory ogólne stwierdzenie, jakiego sam często używam w audycjach, że to nie jest tytuł dla każdego. W zasadzie nie tylko nie mówi nic istotnego, ale w dodatku jest dosyć nieprecyzyjne, żeby nie powiedzieć, że skrajnie nieprecyzyjne, bo ono może sugerować, że gra generalnie będzie się podobać, ale znajdą się tacy, którym nie przypadnie do gustu tymczasem w przypadku Silent Victory ja zaryzykuję nawet taką opinię, że to jest gra, która generalnie nie będzie się podobać i to nawet jeśli ktoś gustuje w grach wojennych ale z kolei znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że bardzo dobrze trafia w ich oczekiwania Silent Victory jest przede wszystkim grą dla osób, które nad taką możliwość pełnego kontrolowania przebiegu gry przedkładają symulacyjność, takie dobre zobrazowanie realiów historycznych i to, że gra też motywuje do poszerzenia swojej wiedzy na temat pewnych wydarzeń. Tutaj gra daje nam możliwość wejścia w rolę dowódcy amerykańskiego okrętu podwodnego w czasie wojny z Japonią. Jest, można powiedzieć, takim symulatorem naszej kariery w szeregach US Navy, ale to wszystko tu, tu, tu nie ma nic więcej, nie jesteśmy jakimś tam samotnym mścicielem, który sam decyduje dokąd popłynie, nie uganiamy się bez końca za jakimiś japońskimi lotniskowcami czy pancernikiem Yamato. Jesteśmy po prostu dowódcą, który otrzymuje rozkaz patrolowania przez określony czas konkretnego akwenu i zatapiania tam możliwie wielu napotkanych jednostek płynących pod japońską banderą. Ewentualnie czasem możemy otrzymać do wykonania jakieś zadanie specjalne, jak na przykład rozstawianie pola minowego, no ale, no to jest tyle jeżeli szukacie gry o klimacie i dynamice na wzór m, na przykład nie wiem filmu Polowanie na czerwony październik gdzie tam jest wartka akcja jest możliwość manewrowania okrętem to w Silent Victory nic w tym stylu się nie dzieje tutaj mamy bardzo symulacyjny i taki realistyczny obraz zmagań na Pacyfiku możemy kontrolować to na co faktycznie miała wpływ załoga ale cała reszta jest w rękach mechaniki opartej akurat na rzucaniu kośćmi w tym przypadku i sprawdzaniu wyników w odpowiednich tabelach. W naszej gestii jest na pewno analizowanie ryzyka w takim sensie, że szukamy kompromisu między tym, co rzeczywiście mamy szansę ugrać przy tej mocno, mimo wszystko zawężonej kontroli nad przebiegiem gry, a tym, jakie konsekwencje będą się wiązały z podjętymi przez nas decyzjami w takich naprawdę kluczowych momentach. I teraz, jeżeli po prostu szukacie gry o tematyce związanej z okrętami podwodnymi, ale z większą liczbą ciekawych i różnorodnych rozwiązań mechanicznych czegoś w czym jest tak naprawdę więcej zabawy z grania, a mniej tego pierwiastka symulacyjnego, mniej tego aspektu historycznego, no to obawiam się, że Silent Victory nie spełni takich oczekiwań. Dodatkowo ta gra właśnie zyskuje bardzo wiele, jeśli sięgniemy po jakieś dodatkowe informacje na temat historii tamtego konfliktu, bo sporo szczegółów, o których mowa w instrukcji czy w tabelach z wynikami, ma źródło właśnie w takiej specyfice tamtych zmagań, w problemach technicznych, z jakimi się borykano i też w tym, jak ta wojna Stanów Zjednoczonych z Japonią się rozwijała w kolejnych latach. I bez tych wszystkich informacji i szczegółów oczywiście można grać, aczkolwiek myślę, że po pewnym czasie, kiedy już poznamy samą grę i jej mechanikę, co jakoś bardzo wiele czasu na pewno nie zajmie, to pewnie zrobi się to trochę nudne i wtedy będą dwie drogi. Albo sięgniemy jednak po tą dodatkową literaturę, no albo Silent Victory zostanie już na półce i będzie sobie tam tylko zbierać kurz. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem wojny na Pacyfiku, albo chcecie się nim zainteresować, a po tej audycji wciąż nie bardzo będziecie w stanie stwierdzić, czy Silent Victory to jest tytuł dla Was, a może nawet jeżeli będziecie w stanie stwierdzić, że jest to tytuł dla Was, to mimo wszystko na pewno warto przed ewentualnym zakupem wypróbować tą grę, chociażby na platformie Vassal, gdzie jest odpowiedni moduł dla Silent Victory. Tutaj swoją drogą wielkie dzięki dla Łukasza Giersza, który mi o tym module powiedział, bo jakoś sam nigdy nie sprawdziłem, czy właśnie na Wasalu jest możliwość grania w Silent Victory, a tak faktycznie, faktycznie jest. Podobnie zresztą jak w przypadku gry The Hunters, czyli tej wspomnianej już wcześniej odsłony systemu osadzonej na Atlantyku, więc można się zapoznać również z tamtą grą, jeżeli bardziej komuś odpowiada tematyka właśnie starć ubotów z aliantami na Oceanie Atlantyckim. To w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o to takie ogólne spojrzenie na charakter i to, co Silent Victory oferuje graczom. Teraz już pora na tą długą część audycji, tą bardziej szczegółową analizę poszczególnych elementów gry. I w Silent Victory, tak jak powiedziałem we wstępie, wchodzimy w rolę dowódcy jednego z amerykańskich okrętów podwodnych w czasie kampanii przeciwko Japonii. Żeby zrozumieć to, co się dzieje w grze, trzeba jednak mieć świadomość, że nasza kariera w marynarce Stanów Zjednoczonych wpisuje się w coś, co historycznie określone jest jako nieograniczone podwodne działania wojenne przeciwko Japonii. I to sformułowanie o nieograniczonych działaniach pochodzi wprost z rozkazu, jaki został wydany przez głównodowodzącego US Navy, admirała Sztarka po tym jak Japończycy zaatakowali Stany Zjednoczone, przypuszczając atak na Pearl Harbor. Na czym w ogóle miała polegać ta nieograniczoność wojny podwodnej? No między innymi na tym, że okręty amerykańskie mogły zaatakować każdy statek płynący pod japońską banderą bez najmniejszego ostrzeżenia, co było o tyle istotne w przypadku jednostek cywilnych, że tutaj obowiązywały założenia traktatu londyńskiego, którego Stany Zjednoczone były sygnariuszem mówiące o tym, że łódź podwodna chcąca zatopić jednostkę cywilną powinna wynurzyć się i zapewnić załodze atakowanego statku możliwość ewakuacji, łącznie z, nawet z możliwym zabraniem tejże załogi na swój pokład i wysadzeniem jej w bezpiecznym miejscu, przy czym okazuje się, że łodzie ratunkowe nie były uznawane za bezpieczne miejsce, chyba że stan może był dobry, a odległość od lądu była faktycznie niewielka, to wtedy można było tak zrobić. Natomiast to było też brane pod uwagę właśnie, zabranie załogi ze sobą i przetransportowanie w bezpieczne miejsce. Po ogłoszeniu tej nieograniczonej wojny podwodnej wykorzystano fakt, że japońskie statki pasażerskie i transportowe były w istocie jednostkami pomocniczymi dla floty wojennej. Przewoziły zaopatrzenie japońskich żołnierzy, a czasami były wyposażone nawet w uzbrojenie pokładowe, co jakby zdejmowało z tych wszystkich statków ten ochronny parasol traktatu londyńskiego. Działania amerykańskiej floty podwodnej były w dużej mierze nastawione na przerywanie linii zaopatrzeniowych dla japońskich wojsk oraz na odcinanie samej Japonii od potrzebnych surowców, która ostatecznie no, faktycznie nie wytrzymała wymagań tego wysiłku wojennego, jaki no, w sumie sama rozpętała. Ale warto mieć też świadomość, że w tej historii jest kilka takich wyjątkowo czarnych kart zapisanych przez amerykańskie okręty podwodne, bo o ile w przypadku tych cywilnych jednostek japońskich, które faktycznie były używane do celów militarnych, to można powiedzieć, że no, rzeczywiście one nie podlegały już ochronie na mocy traktatu londyńskiego. O tyle Amerykanie też zatopili kilka statków służących na przykład do ewakuacji ludności cywilnej, albo do przewożenia jeńców wojennych, Australijczyków, Amerykanów, czy Brytyjczyków, albo też przymusowych robotników. To były tak zwane statki więzienne określane mianem Hellships ze względu na fatalne warunki, jakie tam panowały. No i jednym z takich dosyć wstrząsających przykładów jest zatopienie statku Tsushima Maru w sierpniu 1944 roku, na pokładzie którego było między innymi 800 dzieci, które były ewakuowane z Okinawy, oczywiście no większość, większość z nich zginęła. Także trzeba mieć świadomość tego wszystkiego grając w Silent Victory, szczególnie, że wszystkie jednostki, które będziemy napotykać na swojej drodze w czasie patroli są wymienione z nazwy, historię każdego zatopienia można gdzieś w internecie znaleźć, więc no, jakby dobrze jest znać historię tego, co tam się faktycznie działo. I teraz, dlaczego ja w ogóle o tym opowiadam? Nasze działania w grze będą skupiać się właśnie na atakowaniu jednostek cywilnych wykorzystywanych przez japońską armię. W Silent Victory mamy odwzorowanych aż 720 jednostek, które historycznie brały udział w działaniach na Pacyfiku w czasie wojny, z czego aż 600 z nich to są tankowce, jakieś statki pasażerskie, handlowe, a tylko te pozostałe 120 to są okręty japońskiej marynarki wojennej, z czego 20 to te już największe, najbardziej znane jednostki, jak na przykład pancernik Yamato, czy lotniskowiec Akagi. I już z tych proporcji widać wyraźnie, że szanse na to, żeby spotkać statki cywilne są o wiele, wiele większe niż w przypadku jednostek o typowo wojskowym przeznaczeniu, ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze struktura tych tabel, których będziemy używać do losowania naszych potencjalnych celów na podkazji w czasie patroli, bo dzięki nim, dzięki właśnie temu rozkładowi prawdopodobieństwa tam, jeszcze bardziej zwiększa się szansa na to, że pojawi się na naszej drodze jednostka wspierająca siły japońskie, jednostka cywilna, a nie okręt japońskiej marynarki wojennej. I to jest o tyle istotne, że siadając do Silent Victory faktycznie bardzo rzadko będziemy atakować okręty wojenne, a o wiele częściej będą to tankowce, statki pasażerskie czy handlowe, co w zasadzie można powiedzieć, że elegancko wiąże się z tytułem samej gry, bo choćby z jakichś obrazów filmowych osadzonych w realiach wojny na Pacyfiku możemy kojarzyć takie bitwy z płonącymi japońskimi lotniskowcami, pancernikami i jakimiś innymi okrętami floty wojennej, podczas gdy to tytułowe ciche zwycięstwa amerykańskich podwodniaków jest gdzieś zupełnie pomijane, choć ponad połowa japońskich strat floty cywilnej, tej wykorzystywanej jako wsparcie floty wojennej, była spowodowana właśnie przez okręty podwodne. Także to jest na pewno ciekawa historia i myślę, że dobrze, że taka gra powstała, bo dzięki temu możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Naszym celem w grze jest zatopienie japońskich statków i okrętów o jak największym sumarycznym tonarzu, co na końcu naszej kariery jako dowódcy okrętu porównamy sobie z drabinką punktową określającą, jak dobrze wypełniliśmy swój obowiązek względem kraju. Co ważne, nawet jeśli w trakcie jednego z patroli zginiemy, wciąż podliczamy swój wynik i co więcej, nawet jeżeli zostaniemy wzięci do niewoli, ale wcześniej sami zatopimy okręt, aby on nie wpadł w ręce Japończyków, to również sprawdzamy, jak dobrze nam poszło. Tych poziomów zwycięstwa jest kilka, ale oprócz tego y, mamy również parę dróg na to, aby ponieść taką spektakularną porażkę i y, jak to zostało opisane w instrukcji okryć hańbą Stany Zjednoczone, swoją rodzinę i siebie samych. I prawda jest taka, że doprowadzenie do sytuacji, w której przegrywamy jest dosyć trudne, więc to naprawdę trzeba albo się migać od walki, albo gdzieś faktycznie bardzo słabo się tam sprawować w czasie służby i zazwyczaj takim prawdziwym wyzwaniem będzie nie samo nieprzegranie w tej grze, ale to, aby faktycznie wznieść się na ten najwyższy poziom zwycięstwa, kiedy zostajemy ostatecznie okrzyknięci bohaterem narodowym. Tak jak już wspomniałem, ze względu na tą mechanikę opartą na rzucaniu kośćmi i wdrażaniu wyników z tabel, gra ma taki no naprawdę specyficzny charakter i to nie tylko jeśli chodzi o porównanie z grami niewojennymi, ale nawet w ramach tej kategorii. To nie jest coś takiego bardzo często spotykanego. W czasie patroli, czyli tych takich podstawowych cegiełek, można powiedzieć, z jakich składa się kampania czy, czy nasza kariera, mamy takie momenty, kiedy no Dosyć biernie obserwujemy rozwój wypadków. My rzucamy kostką, wdrażamy wyniki z tabeli, ale nie podejmujemy żadnych decyzji. Jeden z planszówkowych recenzentów, Marco Arnaudo, który na YouTubie występuje jako Marco Wargamer, specjalizujący się w grach wojennych, w swojej recenzji gry B29 Super Fortress porównał rozgrywkę w tamten tytuł z byciem takim aktorem, a nie reżyserem tych wydarzeń, które tam mają miejsce. A ponieważ te tytuły są no trochę podobne do siebie właśnie w tym aspekcie takim typu rzuć kostką i sprawdź, co się stało na podstawie tabeli, to można tutaj grając w Silent Victory w kilku momentach tego patrolu poczuć się dosyć podobnie. Na przykład, kiedy losowo przydzielany jest nam obszar do patrolowania, kiedy odbywamy patrol i napotykamy losowo wybrane jednostki pływające. Natomiast w najważniejszej części patrolu, czyli w czasie walki, mamy do podjęcia kilka decyzji, które nie tylko są ogromnie istotne z punktu widzenia tego, co aktualnie się dzieje w grze, czyli naszego ataku na jednostki japońskie, na jednostki przeciwnika, ale bardzo mocno będą rzutować na kolejny etap, czyli działania japońskiej eskorty, kiedy pozornie my znów przejdziemy tylko do roli obserwatora. Tak naprawdę w tym jednym momencie, kiedy musimy właśnie zadecydować o tym, jak chcemy przeprowadzić nasz atak, które cele zaatakujemy, z jakiej odległości, przy użyciu ilu i jakiego typu torped, i tak dalej, i tak dalej, mamy do rozważenia tak wiele czynników, że moim zdaniem to całkowicie rekompensuje pozostałe elementy rozgrywki, na które no faktycznie nie mamy jakiegoś tam wielkiego wpływu, ale też one nie są jakieś takie bardzo ważne czy bardzo emocjonujące. Tak jak powiedziałem przed chwilą, taką podstawową częścią gry jest jeden patrol. On trwa na takim arkuszu um, upływu czasu dwa miesiące. W czasie całej naszej kariery, zakładając, że przetrwamy do końca wojny, rozegramy takich patroli kilka lub kilkanaście, co będzie zależeć głównie od tego, w którym roku rozpoczniemy służbę i jak dużo napraw będzie wymaganych między kolejnymi patrolami. Bardzo ważne jest to, że jeśli nie mamy nawet czasu, aby rozegrać całą kampanię, co może zająć tak od 2 do 4 godzin, w zależności właśnie od tego, jak sprawnie nam to idzie i w którym momencie wojny rozpoczęliśmy swoją karierę. Wciąż możemy rozegrać sobie po prostu jeden patrol, przy odrobinie wprawy, on nie powinien zająć więcej niż 25 minut, tak myślę, to możemy rozegrać po prostu właśnie takie jedno podejście, jeden pełny patrol, schowamy potem grę, wznowimy kampanię przy innej okazji, kiedy będziemy mieli więcej czasu, albo po prostu będziemy sobie rozgrywać tak od czasu do czasu, patrol po patrolu. Każdy taki patrol, każde takie podejście rozpoczynamy od rzutu kościoł i sprawdzenia jaki obszar i ewentualnie jaka misja specjalna zostały nam przydzielone i w zależności od upływu czasu niektóre obszary będą trafiały się częściej od innych, co jest po prostu związane z rozwojem wojny na Pacyfiku. Potem przygotowujemy swoją łódź, ładujemy torpedy i amunicję do naszej broni pokładowej, których to już oczywiście rzeczy w czasie patrolu nie będziemy mogli uzupełniać, co też wprowadza taki dodatkowy element konieczności zarządzania bardzo ograniczonymi zasobami. Jeżeli mamy do wykonania misję specjalną, to na przykład też zabieramy dodatkowych pasażerów i wyruszamy w drogę dopiero wtedy. W ramach patrolu mamy cztery etapy przejściowe, po dwa na początku i na końcu, kiedy szanse na spotkanie jakichś jednostek nieprzyjaciela są znikome, no chociaż zawsze może trafić się jakiś zabłąkany japoński statek bez eskorty lub wrogi samolot, który może nas zaatakować, a nawet w zasadzie może nam ściągnąć na głowę okręty japońskie, jeżeli nie uda nam się go w porę zestrzelić, choć tak jak powiedziałem, szanse na jakiekolwiek spotkanie z przeciwnikiem na tych obszarach tranzytowych, przejściowych są naprawdę bardzo, bardzo małe. Sytuacja zmienia się po wpłynięciu już na obszar, który mamy patrolować. W ogóle postęp patrolu zaznaczamy po prostu żetonem przesuwanym na kolejne pola na odpowiednim torze lub na osobnej mapie. Jeśli chcemy poczuć trochę więcej klimatu, to możemy z niej skorzystać. Natomiast to nie jest wymagane. Możemy tylko posługiwać się tymi torami patrolowymi, które mamy na arkuszu z naszą łodzią podwodną. Natomiast jeśli chodzi o ruch, no to tutaj nie ma żadnych decyzji z naszej strony odnośnie do trasy naszego ruchu bo w zasadzie no, nie istnieje nic takiego. Jedyną decyzją, jaką możemy odnośnie do trasy podjąć w czasie patrolu, to to, że przerywamy patrol i musimy wtedy wrócić jakby po swoich śladach, ale no, to nie jest nic takiego, co wpływa jakby na kierunek naszego ruchu czy, czy tego typu rzeczy. To po, coś takiego po prostu nie istnieje. Po prostu przechodzimy przez kolejne pola. I po prostu to jest tak, że musimy spędzić ileś czasu na danym akwenie, licząc na napotkanie jednostek wroga i zainicjować. Z nimi walki. Potem wracamy do przydzielonego nam portu i tam przechodzimy do jakieś naprawy. Standardowo, nawet jeżeli nasza łódź nie jest uszkodzona, i tak musimy spędzić miesiąc na lądzie i potem dopiero możemy wrócić i rozpocząć kolejny patrol. Więc można powiedzieć, że taki cykl patrolowy będzie trwał nie krócej niż 3 miesiące 2 miesiące patrolu i co najmniej jeden miesiąc spędzony w porcie. Tak jak powiedziałem, po dotarciu do tego właściwego obszaru, jaki został nam przydzielony do patrolowania, tych szans na spotkanie statków lub okrętów będzie o wiele, wiele więcej, choć i tu niejednokrotnie zdarzą się takie etapy, w których nic się nie wydarzy, bo po prostu taki, a nie inny wynik wypadnie nam na kostce. Czasem może wejść do gry jakieś zupełnie losowe wydarzenie, tam mamy ich kilka. Niestety jedno jest takie, że gra się kończy w tym momencie, bo wpłynęliśmy na pole minowe i jeżeli tam wyrzucimy zły wynik na kostce, no to może się skończyć dosyć... W dosyć przykry sposób, no ale miejmy nadzieję, że nikogo, nikogo to nie spotka. Podoba mi się to, że w zależności od akwenu, na jakim jesteśmy, zmienia się nieco typ jednostek, na jakie możemy się natknąć. Na niektórych obszarach trochę łatwiej będzie o spotkanie z okrętami japońskimi, na innych będą to tylko i wyłącznie statki transportowe i pasażerskie, także no jest tutaj pewna, pewna różnica między tym, jaki obszar dostaniemy do patrolowania. W pewnym momencie naszej kariery uzyskamy też możliwość tego, aby podjąć próbę zmiany otrzymanego przydziału patrolowego, natomiast to czy faktycznie uda nam się to zrobić będzie zależeć znów od rzutu kostką, no i ktoś może powiedzieć po raz kolejny, że to bez sensu, że kolejna rzecz jest taka losowa w tej grze, ale jeśli się nad tym tak dobrze zastanowić, to najprawdopodobniej dowódcy łodzi podwodnych nie często w ogóle mogli wpływać na to, w jaki rejon mieli się akurat udać, więc może zamiast patrzeć na ten rzut kością jako na losowe rozwiązanie mechaniczne Lepiej spojrzeć na to jakby ze strony klimatu i realiów historycznych, że raczej bardzo rzadko zdarzało się to, że faktycznie dowódca miał coś do powiedzenia, niż że jego decyzja często była odrzucana, czy jego sugestia była często odrzucana. Także jakby ten rzut kostką, ta możliwość zmiany, ona jest dołożona jako coś takiego ekstra, a nie jako coś, na co zawsze powinniśmy liczyć. No i wreszcie przyjdzie taki moment w czasie się patrolu, kiedy napotkamy japońskie statki lub okręty, lub jedno i drugie, jeśli statki cywilne płyną z eskortą. Od razu określamy ich typ i tonaż, przy czym możemy w tym momencie też zadecydować, czy w ogóle chcemy podjąć walkę, czy zostawić te jednostki w spokoju. Czasami faktycznie nie będziemy chcieli tego robić, bo potencjalne cele okażą się na przykład za małe i nie będziemy chcieli marnować tych naszych cennych torped. Tak może się dziać na przykład na początku patrolu, jeżeli faktycznie trafią się jakieś niewielkie statki. Czasem stan naszej łodzi będzie przeszkodą i to będzie szczególnie częste pod koniec patrolu, tak dla równowagi, bo będziemy w zbyt kiepskiej kondycji, aby chcieć ryzykować konfrontację z japońską eskortą i jakby ryzykować to, że zostaniemy zatopieni. Ale załóżmy, że decydujemy się jednak zainicjować walkę. Tutaj wracając do tego, o czym mówiłem na początku, czyli taki i czego braku dynamiki i akcji rodem z filmów o współczesnych łodziach podwodnych. Walka w Silent Victory nie zawiera żadnych widocznych elementów manewrowania okrętem, co w sumie również wynika z takiego symulacyjnego charakteru gry. Okręty podwodne no, nie starały się jakoś olśnić wroga podwodnymi akrobacjami, tylko ustawiały się w odpowiedniej pozycji względem celu i odpalały torpedy. No i właśnie tak to wygląda w grze. Mamy żetony jednostek, które chcemy uszkodzić lub zatopić generalnie zatopić, bo za to zbieramy punkty tonażowe, można powiedzieć. No i po prostu układamy te żetony w odpowiednich kolumnach na arkuszu walki, tak aby śledzić, ile uszkodzeń musimy im jeszcze zadać, zanim zapiszemy je sobie na swoim arkuszu zdobyczy. Brzmi to może sucho, ale myślę, że oddaje całkiem nieźle sposób, w jaki faktycznie te łodzie podwodne atakowały. Sam moment przygotowania walki i wystrzelenia torped jest właśnie tym, o którym mówiłem, że skupia w sobie wszystkie te najważniejsze decyzje. Możemy zadecydować, czy atakujemy od razu, czy na przykład czekamy do wieczora, jeśli do tego spotkania przeciwnika doszło w dzień. Noc może być z jakichś względów bezpieczniejszym lub dogodniejszym czasem na przeprowadzenie ataku, ale z drugiej strony czekając i podążając za celem ryzykujemy jego zgubienie i tym samym całkowite zaprzepaszczenie szans na zdobycie jakichś punktów tonażowych w tej części patrolu. Musimy też tutaj zadecydować, czy chcemy atakować z bliska, czy z większej odległości, co będzie miało z jednej z Trony wpływ na celność, ale też może sprawić, że zostaniemy łatwiej wykryci przez eskortę, jeżeli ona towarzyszy w ogóle atakowanym jednostkom. Możemy też zaatakować sam okręt eskortujący, co też nie pozostanie bez wpływu na dalszy przebieg walki. No i oczywiście musimy rozważyć, czy bardziej opłaca nam się użyć szybszych i celniejszych torped, które mogą jednak dać przewagę przeciwnikowi, starającemu się odkryć naszą pozycję, czy wystrzelić te torpedy nowsze, które otrzymamy w pewnym momencie, w momencie gry, które pozwolą łatwiej pozostać w ukryciu, ale z kolei trudniej będzie trafić nimi we wrogie jednostki. I tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wiele tych czynników, które musimy wziąć pod uwagę. W tej części Silent Victory będziemy analizować modyfikatory rzutów kośćmi w zależności od tego, jakie warunki ataku przyjmiemy, czy jakie nas zastaną. Będziemy przyglądać się możliwym wynikom w różnych tabelach dotyczących trafień, uszkodzeń, działań eskorty, Szukając w tym wszystkim takich, można powiedzieć, kombinacji, które pozwolą osiągnąć ten akceptowalny dla nas kompromis między ryzykiem, które podejmujemy, a skutecznością ataku na konkretny cel czy konkretne cele, jeżeli chcemy zaatakować kilka jednostek. W momencie, w którym wystrzelimy torpedy, ta nasza decyzyjność dotycząca ataku się zupełnie kończy, co też jest generalnie dosyć realistycznym obrazem sytuacji, aczkolwiek część z tych podjętych już działań będzie rzutowała dosyć mocno na to, co wydarzy się za chwilę, czyli ten moment starcia, kiedy do walki wkroczy japońska eskorta. Jak już wystrzelimy torpedy, no to nasza inicjatywa, można powiedzieć, się kończy. Generalnie bitwy są takimi najciekawszymi etapami w ciągu patroli i to nie tylko ze względu na to, że mamy tutaj to zarządzanie ryzykiem i trochę kombinowania przy optymalizacji naszego działania, ale również dlatego, że tutaj ujawnia się bardzo wiele takich ciekawych aspektów historyczno-technicznych związanych z zachowaniem się naszej łodzi i z zachowaniem torped. Przykładów jest sporo. Można tutaj wymienić choćby te wspomniane wcześniej torpedy. Torpeda Mark 14, starszy typ, który dostępny jest jakby od samego początku kampanii, kiedy możemy zacząć grę jeszcze w grudniu roku 1941. One były napędzane turbiną parowo-gazową, która pozwalała z jednej strony na rozwijanie dużych szybkości, bo to było aż 46 węzłów. Niestety po wystrzeleniu one zostawiały w wodzie za sobą taki ślad z bąbli, który w ciągu dnia pozwalał na łatwe zlokalizowanie pozycji okrętu. No i w grze za to dostaniemy modyfikator który przesunie tą granicę wykrycia oczywiście na naszą niekorzyść. W odpowiednim momencie wojny, wtedy kiedy nowy typ uzbrojenia wchodził do służby, otrzymujemy do dyspozycji torpedy typu Mark 18 z napędem elektrycznym, które tego problemu smugi gazowej nie posiadały. Natomiast niestety o wiele trudniej było z nich trafić w cel, bo poruszały się wolniej od poprzedniczek, bo tym razem było to tylko 29 węzłów i dlatego atakując dużej lub nawet średniej odległości. My otrzymujemy już takie utrudnienie przy rzutach na celność. Tutaj znów chcę wrócić do tego, jak istotny jest ten moment zaplanowania naszej taktyki przy ataku. Torpedy typu Mark 14 nie generują dodatkowych trudności w chwili wystrzelenia, ale kosztem zwiększonego ryzyka, gdy uaktywni się potem japońska eskorta. Torpedy Mark 18 sprawią nam większą trudność, jeśli chodzi o trafienie w cel, ale z kolei nie zdradzają naszego położenia później i to bardzo dobrze pokazuje, jak ta nasza decyzja na początku walki wpływa na jej dalszy przebieg, na to jak dalej się to starcie rozwija. Tak jak wspomniałem, tych czynników do rozważenia przy obmyślaniu taktyki jest naprawdę sporo, szczególnie, że bardzo często wykrycie naszego okrętu przez japońską eskortę może mieć naprawdę bolesne konsekwencje. Największy jakby problem z eskortą polega na tym, że jej atak trwa do momentu, w którym uda nam się wreszcie wymknąć i istnieje szansa na to oczywiście, że to nastąpi od razu, czyli przeprowadzimy atak i od razu uda nam się umknąć eskorcie. Wtedy faktycznie japońskie okręty nie zdołają przeprowadzić ataku głębinowego. Aczkolwiek, jeżeli chociaż raz dojdzie do wykrycia naszego okrętu w ramach danej walki, to kolejne próby będą coraz łatwiejsze dla niego, a co za tym idzie, nam będzie coraz trudniej wyrwać się z tego kręgu, e, wykrycie atak, wykrycie atak. Zresztą no nie bez powodu na forum Board Game Geek'a poświęconym Silent Victory, ten etap starcia określany jest mianem spirali śmierci. Dodatkowo może się jeszcze okazać, że uszkodzenia, jakie spowodują bomby Głębinowe, jeszcze bardziej nam to zadanie utrudnią. I tak naprawdę jedynym, co możemy zrobić, aby poprawić swoje szanse na wyrwanie się właśnie z tej spirali, jest zejście poniżej bezpiecznej głębokości testowej właściwej dla naszego okrętu. Natomiast mękamentem tego manewru jest to, że im więcej razy go przeprowadzamy, tym bardziej nadwyrężamy nasz kadłub i zwiększamy ryzyko tego, że za którymś razem po prostu zostaniemy zgnieceni przez ciśnienie wody i w taki bardzo nagły sposób nasza kariera się zakończy. Pod koniec wojny, począwszy od stycznia roku 45, mamy do dyspozycji jeszcze dwa rozwiązania, które możemy wykorzystać, starając się wyrwać eskorcie, natomiast no, nie poużywamy ich sobie zbyt długo, bo w roku 45 rozegramy co najwyżej trzy patrole i to przy naprawdę takim ostrożnym obchodzeniu się z naszym okrętem, więc najpewniej będą to tylko dwa patrole, jeżeli wciąż będziemy starać się gdzieś tam ryzykować, żeby zdobyć jeszcze w tym końcowym okresie wojny jak najwięcej punktów. Po wymknięciu się eskorcie, jeżeli nasze cele nie zostały do końca zniszczone, możemy spróbować za nimi podążać. Wtedy ten cały cykl walki rozpoczyna się od nowa. Z dużym prawdopodobieństwem każda runda ataku głębinowego spowoduje uszkodzenia kadłuba albo pewnych systemów naszej łodzi, może dojść do zalewania albo, albo nawet strat wśród załogi. Te elementy mogą mieć wpływ na niektóre z naszych działań w czasie kolejnych rund starcia i nawet kolejnych etapów patrolu. No i oczywiście wpłynął też na to, jak dużo czasu będziemy musieli spędzić na naprawach łodzi po powrocie do portu. I tutaj znów mamy pewne takie techniczne szczegóły, jak na przykład częściowe uszkodzenie steru głębokości, które gdzieś utrudnia nam zanurzanie się w czasie ucieczki przed eskortą lub samolotami. Mamy też, to jest moja ulubiona rzecz, którą na początku w tej grze przeoczyłem, a potem się okazało, że ona tam faktycznie jest, czyli niesprawny peryskop, który w ogóle uniemożliwi nam atakowanie celów, jeżeli jesteśmy zanurzani. Co jest o tyle istotne i w zasadzie krytyczne, że atak w dzień w obecności eskorty przeciwnika w ogóle nie może być przeprowadzony, jeżeli jesteśmy wynurzeni, co no, generalnie jest dosyć logiczne w kontekście tego, że eskorta stara się od razu nas wykryć i e, zatopić. Wtedy pozostaje nam tylko czekać do wieczora, jeżeli mamy taki uszkodzony peryskop, a cele napotkaliśmy w ciągu dnia. No ale to niestety, tak jak wspominałem wcześniej, niesie ze sobą to ryzyko, że zgubimy cel, więc no są takie systemy, czy są takie elementy naszej łodzi, które jeżeli staną się niemożliwe do użycia, to mogą nam naprawdę w danym patrolu mocno utrudnić życie. Wreszcie po kilku takich rundach poszukiwania celów i potencjalnej walki wracamy do portu i nasz patrol dobiega końca. Generalnie patrol jest uznany za udany, jeśli w jego czasie udało nam się zatopić przynajmniej jedną jednostkę nieprzyjaciela. Natomiast oczywiście zawsze chcemy posłać na dno możliwie dużo tych japońskich statków czy okrętów. Przede wszystkim ze względu na tonaż, jaki liczy się przy określaniu naszego wyniku na koniec gry, ale również dlatego, że najbardziej udane patrole pozwolą nam zdobyć jakieś odznaczenia, które z jednej strony budują klimat, a z drugiej niektóre z nich wprowadzają pewne dodatkowe efekty korzystne dla nas w czasie rozgrywki. Czasami to kryterium uznania patrolu za udany to nie jest zatopienie choćby jednej jednostki, ale wykonanie specjalnego zadania, jakie otrzymujemy na początku patrolu. I to może być na przykład przewiezienie z portu, z którego wyruszamy jakiś pasażerów, to może być jakby coś odwrotnego, czyli ewakuacja personelu, który odbieramy gdzieś na początku swojego patrolu i potem musimy dowieść cały i zdrowo do portu. To może być stawianie polaminowego, no i takie różne właśnie dodatkowe misje, które gdzieś tam losowo mogą nam zostać przydzielone. Generalnie samo wykonanie misji nie zmienia mechaniki gry. Po prostu na jednym z pól musimy rzucić kością i nie spotkać żadnego zagrożenia. A jeżeli spotkamy, to musimy się z nim rozprawić. Natomiast no, jakby misja wtedy jest aktywowana automatycznie. Jeżeli ona się kończy na tym polu, no to się kończy i od razu możemy odnotować sukces. Jeżeli tak naprawdę się zaczyna, czyli mamy ten przypadek na przykład ewakuacji jakiegoś personelu, no to dopiero wtedy zaczynamy tą misję rozgrywać. I tak jak powiedziałem, sama misja w zasadzie nie wpływa na mechanikę gry, ale może nam trochę zmienić warunki, w jakich będziemy działali, nawet jeżeli to się nie odbywa w sposób taki jawny, w sposób pokazany przez jakieś modyfikatory naszych rzutów. Na przykład jeżeli mamy do wykonania misję polegającą na postawieniu pola minowego, to rozpoczynamy patrol z wyrzutniami torpedowymi załadowanymi, nie torpedami, a minami. I to powoduje, że na dalszą część naszego patrolu po wykonaniu misji pozostanie nam o wiele mniej uzbrojenia, no bo tam, gdzie normalnie mielibyśmy od początku patrolu torpedy, tam mieliśmy miny, no a nie możemy przewozić jakby bardzo dużej liczby torped w przedziale torpedowym tak sobie leżących, tylko to jest zawsze ta sama ograniczona liczba, więc tu będziemy mieli trochę trudniejsze warunki pod względem tego zarządzania ograniczonymi zasobami niż w przypadku takiego standardowego patrolu. Jeżeli z drugiej strony na przykład ewakuujemy personel, to musimy uważać na to, aby ci dodatkowi pasażerowie nie odnieśli jakichś śmiertelnych obrażeń w czasie potencjalnego ataku głębinowego, więc najpewniej będziemy nieco ostrożniejsi w swoich działaniach zaczepnych do końca patrolu. I te dodatkowe zadania również wynikają z historii, bo amerykańskie okręty podwodne, szczególnie te starszego typu, były często wykorzystywane właśnie do wykonywania operacji niekoniecznie skoncentrowanych tylko na atakowaniu e, japońskich jednostek pływających. Taka jedna kampania obejmuje kilka lub nawet kilkanaście patroli naszej łodzi podwodnej, w zależności od tego, w którym momencie wojny rozpoczniemy. Jeżeli wybierzemy starszy typ łodzi na początek, no to zaczniemy nawet w grudniu 1941 roku. Im nowocześniejszy typ okrętu, od którego chcemy rozpocząć naszą karierę, Karierę, tym mniej czasu będziemy mieli na rozgrywanie patroli. Natomiast to też nie jest tak, że wcześniejsze rozpoczęcie gry przekłada się w bardzo prosty sposób na lepszy wynik punktowy. Początek wojny na Pacyfiku to nie tylko mniej nowoczesne okręty, ale też ogromne problemy, jakie Amerykanie mieli ze swoimi torpedami, co naturalnie też wykorzystano i zobrazowano w grze. Przez dosyć długi czas, bo to były niemal dwa lata, amerykańscy podwodniacy borykali się z problemami trudnościami ze skutecznością ataków przy użyciu swoich torped. Niektóre nie wybuchały w ogóle, niektóre wybuchały za wcześnie, inne przechodziły zbyt głęboko pod celem i nie powodowały zniszczeń takich, jak oczekiwano. Problemów było sporo i raporty o nich tak bardzo niechętnie były przyjmowane do wiadomości przez ośrodki pracujące nad techniką torpedową. No i dlatego mimo licznych sygnałów od dowódców Łodzi Podwodnych bardzo długo trwało wyeliminowanie eliminowanie tych wszystkich trudności. Zdarzały się nawet takie przypadki, że do jednego statku japońskiego wystrzelono 11 torped, które według raportu załogi były celne, czyli jakby można powiedzieć trafiły w ten obrys, w którym powinny się znaleźć, a mimo to żadna nie eksplodowała. No i te wszystkie problemy z w Silent Victory oddane znów w postaci kolejnego testu, który w miarę upływu kampanii coraz łatwiej jest nam zdać, no ale te początkowe szanse na detonację torpedy tak, aby cel otrzymał w ogóle jakieś uszkodzenia. Te szanse są naprawdę koszmarnie niskie. To jest jedna trzecia. Rzucamy kostką i tylko przy wyniku 5-6 zaliczamy to jako trafienie, więc rozpoczęcie kampanii w roku 1941 wcale nie przyniesie nam jakiegoś ogromnego skoku w końcowym wyniku, zazwyczaj przynajmniej, bo bardzo niewiele torped spowoduje uszkodzenia, więc też statków nieprzyjaciela w tym okresie wcale nie za topimy aż tak wielu, jak można by się początkowo spodziewać, bo nawet jeżeli będziemy starali się je zatapiać, to będziemy po prostu w kierunku jednego statku czy okrętu musieli o wiele więcej torped wystrzelić niż w kolejnych, w późniejszych latach wojny. Tyle jeśli chodzi o przebieg rozgrywki. Teraz chciałbym tutaj w kilku zdaniach poruszyć temat losowości wynikającej z tych rzutów kostkami w grze. W większości istotnych momentów gry będziemy rzucali parą sześciościennych kości i będziemy sumować osiągnięte na nich wyniki. To sumowanie tych właśnie wyników na dwóch kostkach jest tym o tyle ważnym elementem, że powoduje, iż niektóre wyniki będziemy osiągać o wiele częściej niż inne. I takim najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest 7 oczek i tutaj mamy prawdopodobieństwo niemal 17% taki najmniej prawdopodobny wynik, no to są 2 lub 12 oczek i tutaj mamy prawdopodobieństwa na poziomie niecałych 3% no i to jest coś, z czego naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę, bo to może mieć ogromny wpływ na podejmowane przez nas decyzje i co więcej powinno mieć na nie wpływ bo właśnie szacowanie ryzyka jest w tej grze szalenie ważne. Gdybyśmy zamiast dwóch kości K6 z sumowaniem wyniku rzucali sobie taką jedenastościenną kostką, czyli no można powiedzieć zwykłą dwunastką, tylko z przerzucaniem wyniku za każdym razem, jak nam wypadnie jedynka, no to każdy wynik z tych od 2 do 12, czyli tak jak mamy możliwość osiągnąć przy dwóch K6, byłby tak samo prawdopodobny. Tutaj szansa to jest takie trochę ponad 9%. I to wszystko przekłada się na coś, co jest o wiele ważniejsze od szansy na uzyskanie pojedynczego wyniku, czyli szansa na trafienie liczby z jakiegoś zakresu, czyli to, co my znamy z wielu gier jako takie testy umiejętności, gdzie po prostu musimy wyrzucić liczbę równą lub mniejszą od tak zwanej trudności testu. I teraz w Silent Victory wiele tabel z rezultatami dla konkretnych zdarzeń będzie wyskalowanych właśnie wokół tej wspomnianej, najbardziej prawdopodobnej siódemki. Dlaczego? No bo o ile nasz rzut nie jest obarczony żadnym negatywnym modyfikatorem, to rezultaty z zakresu 2 do 7 będą trafiały się w więcej niż połowie przypadków. Ale jeśli już dodamy choćby modyfikator plus 1 do tego naszego wyniku, czy plus 2, no to de facto ten zakres nam się zawęża do szóstki albo do piątki, czyli jak dodamy plus jeden, no to nawet jak wyrzucimy szóstkę, no to już mamy siódemkę. Jak wyrzucimy siódemkę, to mamy ósemkę, więc tak naprawdę wyrzucenie siódemki już sprawia, że na przykład w tym zakresie początkowym w ogóle się nie mieścimy. I to powoduje, że nagle znajdujemy się nie po tej stronie tej linii ryzyka, tak powiedzmy, po której byśmy chcieli. Kojarzą mi się w ogóle takie stwierdzenia gdzieś tam chyba z Board Game Geeka z forum, że te pozytywne i negatywne modyfikacje. Który do rzutów tak naprawdę niewiele zmieniają, bo i tak wszystko potem rozbija się o to, że możemy mieć pecha rzucając kostkami. No i moim zdaniem takie stwierdzenia są dosyć krzywdzące generalnie dla tej gry, bo to znaczy mniej więcej tyle, że tak naprawdę nie ma znaczenia co zrobimy, bo i tak na koniec decydują kostki. Owszem, one decydują, ale na tym właśnie polega to zarządzanie ryzykiem, żeby kostki miały jak najmniej złego do powiedzenia i tutaj moim zdaniem modyfikatory rzutu zmieniają bardzo dużo, szczególnie jeśli ta siódemka może w wyniku takiej modyfikacji znaleźć się w niekorzystnym dla nas zakresie, zwiększając szansę na porażkę. A tak jak powiedziałem, te 17% szans na wyrzucenie siódemki sprawi wtedy, że jeżeli siódemka nagle nam przeskoczy z tego zakresu, gdzie udaje nam się coś zrobić albo nam się nie udaje, no to jest 17 tych punktów procentowych dla jednej strony albo dla drugiej, więc no to jest dosyć sporo moim zdaniem. I myślę, Myślę, że warto mieć świadomość, jak to prawdopodobieństwo przy rzucaniu dwiema kaszustkami z sumowaniem wyników faktycznie się kształtuje i jakie ma potem konsekwencje. Oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałem, mamy w grze jeszcze kilka wariantów, które dają trochę więcej klimatu i realizmu i warto na pewno poniesięgnąć na pewnym etapie znajomości z grą. Znajdziemy tam możliwość wykorzystania zmiennych charakterystyk dla japońskiej eskorty czy jakieś dodatkowe manewry unikowe. Oczywiście też w takiej abstrakcyjnej formie typu rzut kostką. Dodatkowo i to jest bardzo ciekawe urozmaicenie, mamy możliwość rozegrania historycznych kampanii na wzór najskuteczniejszych amerykańskich dowódców, porównując nasz końcowy wynik z tym osiągniętym przez nich w czasie ich służby w tej wojnie. Teoretycznie jest też wariant dwuosobowy, polegający na rozgrywaniu patroli naprzemiennie i ściganiu się po lepszy wynik końcowy. Natomiast moim zdaniem no to jest rozwiązanie raczej na wyrost, ale jeśli ktoś bardzo chciałby w ten sposób zmierzyć się z innym żywym dowódcą, to można spróbować na pewno swoich sił. Powoli zmierzając do końca kilka takich zdań o wykonaniu. W pudełku dostaniemy kilka arkuszy z różnymi typami okrętów podwodnych do wyboru. Te okręty różnią się dostępnym wyposażeniem, wytrzymałością kadłuba oraz tym, w którym momencie wojny wchodzą do użytku. Mamy też arkusze do śledzenia przebiegu walki. Mamy zestaw tabel z wynikami i takie opcjonalne plansze z mapami do rozpatrywania tego, gdzie się ruszamy w czasie patroli. To w zasadzie jest tylko rozwiązanie klimatyczne. Tak jak mówiłem, mamy takie same tory na plansze z naszymi łodziami podwodnymi, więc jeżeli ktoś ma miejsce, bo ta gra potrafi przez to trochę więcej miejsca zająć, to może sobie z tych właśnie map korzystać, natomiast no to nie jest konieczne. Do tego dochodzi sporo żetonów do oznaczenia okrętów, torped, uszkodzeń, karty właśnie z historycznymi dowódcami do wykorzystania w ramach wariantu, no i oczywiście instrukcja plus kostki. Niestety mimo, że instrukcja jest napisana szczegółowo, to niestety nie jest zbyt przejrzyście i dosyć ciężko się z niej korzysta, szczególnie na początku, mimo że tam na początku instrukcji jest napisane tak, żeby nie próbować przeczytać całej, tylko kawałek i zacząć grać. To naprawdę jest, jest dosyć ciężkie, szczególnie właśnie, jeżeli dochodzimy do tego momentu, gdzie walczymy i tam jest wiele takich aspektów, które naraz trzeba ogarnąć. Dlatego ja Polecam ściągnąć sobie od razu z Board Game Geek'a ściągawkę przebiegu walki w takiej formie schematu blokowego. Przebieg walki jest też na arkuszu walki pokazany, natomiast ten schemat blokowy naprawdę bardzo ułatwia granie, chociaż w pierwszej chwili może wyglądać na skomplikowany, ale tak naprawdę bardzo szybko zaczynamy się uczyć, jak z niego korzystać. On bardzo ułatwia rozgrywkę i tak naprawdę im szybciej się po niego sięgnie, tym łatwiej będzie nam opanować grę i grać spraw, w niej szybko. Oprócz tego z BGG koniecznie trzeba pobrać Rratę, bo niestety w instrukcji jest kilka nieścisłości i ewidentnych błędów. Mamy też trochę błędów na arkuszach z tabelkami dotyczących modyfikatorów, i to albo są błędy, albo nieścisłości. Tego generalnie nie jest jakoś bardzo dużo, ale no zawsze lepiej grać na tych właściwych zasadach niż błędnych. Jeśli chodzi o eratę, to najlepiej pobrać tę oznaczoną jako nieoficjalna, ale nowsza, a tak naprawdę cała nie oficjalność tej dostępnej nieoficjalnej polega na tym, że do starej erraty zrobionej przez twórcę gry jeden z fanów dopisał odpowiedzi twórcy właśnie na pytania, które były zadane na forum BoardGameGeek'a i te wszystkie wyjaśnienia nieścisłości zostały jakby zebrane po prostu w jednym miejscu. I to jest w zasadzie taka główna rzecz, która zasługuje na minus przy ocenianiu staranności wykonania gry tego typu. Z takich dodatkowych zakupów Jakie można sobie zrobić do gry. Na pewno przydadzą się dwie tacki na żetony i moim zdaniem przyda się kilka parkostek w różnych kolorach. Jedna rzecz, której bardzo mi brakuje to jest więcej informacji historycznych na temat różnych elementów gry w samej instrukcji. Na końcu mamy taki krótki wykaz sugerowanej literatury. Mamy gdzieś w zasadach takie krótkie wzmianki, natomiast tego jest raczej mało i ta literatura podana na końcu no to jest takie minimum wysiłku ze strony twórcy niż coś, czego można by się spodziewać po produkcji tego typu, takiej typowo historycznej, nastawionej na to, aby nas zanurzyć w temacie gry. I tutaj można postawić już kropkę. Tak jak powiedziałem, Silent Victory, bardzo specyficzna gra, ale jednocześnie bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe podejście do tematu. Dużo elementów historycznych, duży realizm, taka symulacyjność rozgrywki. Bez jakichś udziwnień w mechanice, ale jednocześnie ta mechanika, którą wykorzystano, na pewno nie każdemu przypadnie do gustu, czy właśnie niewielu osobom przypadnie do gustu, tak jak to mówiłem na samym początku. Polecam sprawdzić może może akurat Wam przypadnie do gustu. Tak jak ostrzegałem na początku, dzisiaj było dosyć długo, ale to już naprawdę wszystko z mojej strony w temacie gry Silent Victory od wydawnictwa Consimpress. To była audycja Gra Warta Świeczki. Ja nazywam się Paweł Kajak. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.